Ja mam na imię Natasza, jestem alkoholiczką. Jakby coś było nie tak, to dawajcie znać, jakby mnie nie było słychać czy coś, tylko... No, teraz jest w porządku, tak? Słychać mnie? Okej. Okay. Yy, ja zanim zacznę mówić o 12 kroku, który jakby dla mnie jest esencją tego programu, mm, no to powiem troszeczkę, parę, parę minut jak to było, nie? i dla, Jak doszłam do tego dwunastego kroku w ogóle, ja mam na imię Natasza, jestem alkoholiczką, moja data trzeźwości to 24 lipca 2017 rok, choć we wspólnocie jestem od 2012 roku, no w grudniu teraz minie 10 lat, jak, jakby, jak się przyznałam w ogóle przed, sama przed sobą, że jestem alkoholiczką. Um, ale droga jeszcze do, te, do, do, do wspólnoty, jakby do programu i do tego rozwiązania, które dzisiaj mi pomaga, nie? Była długa. Mam sponsorkę, która wie, że jest moją sponsorką i dzisiaj też mam tą łaskę, że mogę sama sponsorować i jakby odkąd postawiłam te kroki, to w zasadzie jest tak, że, że cały czas mam jakieś podopieczne, nie? Ja pamiętam dokładnie jak 10 lat temu właśnie, w momencie, kiedy skończyłam 30 lat, jak Alkohol już tak bardzo mocno zaczął rządzić moim życiem, nie? Bo wcześniej piłam bardzo imprezowo, bardzo tak towarzysko i jakby piłam dużo, ale w międzyczasie y, pracowałam i jakby nie widziałam problemu, że alkohol jest, że jakby to picie moje, że przynosi takie, no, że już jest niefajne, nie? Natomiast powiem tylko, jak wyglądała końcówka mojego picia, bo jakby nie chcę tu zbyt dużo, zresztą nie to jest tematem opowiadać o tym, ja już pod koniec picia, y, to było tak, że ja po prostu rano musiałam wstać i się napić wódki, nie? Że po prostu wstawałam, obiecałam sobie, że nie pójdę do sklepu, ale nie byłam w stanie funkcjonować y, bez alkoholu, więc jakby szłam do sklepu, kupowałam dwusetkę żołądkowej gorzkiej i obiecywałam sobie, że tylko to wypiję, a potem piłam y, więcej. Wierzyłam, że ta dwusetka mi wystarczy, nie? To już była końcówka i ja po prostu z jednej strony bardzo nie chciałam pić, nie nienawidziłam tego alkoholu, z drugiej strony w ogóle sobie nie wyobrażałam życia bez alkoholu, nie? I jakby byłam w takiej matni, trafiłam na jedną terapię, nie piłam po niej jakiś czas, natomiast ciągle coś było nie tak, nie? Dzisiaj po prostu wiem, że jakby alkohol nie był moim problemem, tylko alkohol był rozwiązaniem, a problemem jestem ja, moja głowa, moje chore myślenie, moje szaleństwa i tak dalej, i tak dalej. I terapie, te wszystkie po kolei, zamknięte, nie zamknięte, bo ja próbowałam wszystkiego, nie zaszywałam się, nie próbowałam hipnozy, to wszystko było po coś w moim życiu, tak? Natomiast to mi nie dało docelowego rozwiązania, czyli dalej mi nie powiedziało, jak ja mam żyć weszłam głęboko w swoje emocje, yy, mówiłam o dzieciństwie, przerabiałam to wszystko, ale dalej nie potrafiłam tak naprawdę żyć, a z drugiej strony miałam takie przekonanie, że tak naprawdę, no, ja zajebiście kieruję tym swoim życiem, nie? Że ja wszystko po prostu, no tylko piję za dużo, ale wszystko jest tak, jak mam być, reszta, nie? Że to życie jest niesprawiedliwe. I właśnie ponad te pięć lat temu, pamiętam, jak trafiłam na kolejną zamkniętą terapię, mm, ja naprawdę już wtedy nie chciałam pić, Nie? I wtedy jak byłam na tej terapii, przyszła dziewczyna ze wspólnoty i opowiadała o tym programie. I ja pierwszy raz, mimo to, że wcześniej chodziłam na jakieś tam mitingi, ale jakby chodziłam na mitingi, ale tylko słuchałam. Nie, nie, w ogóle usłyszałam, że te kroki, o których my mówimy, że to jest jakieś rozwiązanie, nie? I ja uświadomiłam sobie, jak usłyszałam Asię, że ja nie zrobiłam wszystkiego dla swojej trzeźwości. I jak wyszłam z tej terapii w 2017, poprosiłam Asię, żeby została moją sponsorką zupełnie nie wierzyłam w to, co jakby ona mówi, że mi to pomoże, natomiast uwierzyłam, że jej to pomogło. I pomyślałam, dobra, będę robić to przez miesiąc i zobaczymy, nie? I zaczęłam wykonywać takie proste sugestie, które dostałam od Asi, zanim zaczęłyśmy stawiać kroki. To było być codziennie na mityngu, dzwonić do innej alkoholiczki, dzwonić do sponsorki, pomodlić się i tak dalej, i tak dalej, nie? I ja jak gdyby robiłam to, ale bez takiego przekonania, że u mnie to zadziała, natomiast robiłam to, bo już tak jak dzisiaj mówię, miałam ten dar desperacji i ja po prostu bardzo nie chciałam pić, nie, ja już nie miałam siły pić, wiedziałam, że jak będę dłużej pić, ponieważ jakby każda moja próba yy, napicia się kończyła się tak samo, czyli ja po prostu... Yy, nie byłam w stanie skończyć na jednym, na dwóch, już ja dawniej piłam wino, piwo, a w sumie końcówka mojego picia to piłam tylko wódkę, ponieważ było najszybciej, najłatwiej, jakby najłatwiej było schować te butelki po alkoholu i zaczęłam stawiać te kroki, nie? Nie miałam takiego pełnego przekonania, ale bardzo chciałam spróbować, nie? Że to mi pomoże. Natomiast widziałam, im dłużej byłam we wspólnocie, że u innych to działa, Wiedziałam, że... Y, wiedziałam, że sobie sama nie dam rady. Mm, I po prostu te kroki dały mi to, że... Mm, no przede wszystkim nie piłam, nie? Ale jak gdyby te kroki od 1 do 9, mm, to w zasadzie było takie uporządkowanie mojego życia, poradzenie sobie z przeszłością, mm, powierzenie mojej sile wyższej, jakkolwiek ją pojmuję, dlatego że ja bardzo długo nie mogłam sły słyszeć słowa Bóg, nie? Nie mogłam zrozumieć, że Bóg ma coś wspólnego z moim trzeźwieniem, nie? Ale oddałam to sile wyższej, kiedy zobaczyłam w trzecim kroku, że moje życie oparte na mojej samowoli, czyli moich pobudkach, moim myśleniu było po prostu nieudane. Zawsze kończyło się fiaskiem i ja potrzebuję czegoś, co jest poza mną, nie? Ja sama sobie nie dam rady. I to był naprawdę długi, żmudny proces, yy... Nie tyle stawianie tych kroków, bo ja ze sponsorką robiłam to regularnie, tak jak mówią sugestie, po prostu ja mam to robić, nie czekać czas, mam dać czas, czas czasowi na rozwiązanie innych spraw, natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o sugestie, o robienie programu, ja mam to po prostu robić, nie? I ja rzeczywiście byłam taka dość obowiązkowa i robiłyśmy to z moją sponsorką i pamiętam, jak przyszedł ten moment... Kiedy postawiłyśmy krok 11, przeczytałyśmy z Wielkiej Księgi krok 12 i ona mi powiedziała, i teraz zmierzam do tego, co jest tematem, czyli krok 12. Um, oczywiście ja tak szybciutko powiedziałam o tym, jak było, wiem, że później y, będą pytania, jakby ktoś chciał coś dopytać, jestem do dyspozycji, też zostawię swój numer telefonu. Natomiast merytum tego dzisiaj jest ten dwunasty ten krok, nie? czyli że ja mam przekazywać ten program dalej, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi i stosować to we wszystkich moich poczynaniach, tak? I jak gdyby, pamiętam jak sponsorka mi powiedziała, Natasza, jesteś gotowa, możesz podnosić rękę, że możesz sponsorować. Nie, to ja wtedy pamiętam, ale jak nie jestem w ogóle, jak to? Ona mu, powiedziała mi tak, po pierwsze ty masz mówić tylko prawdę, masz mówić tylko o sobie i przekazać dokładnie to, co ja ci przekazałam. I to wszystko. Jak czegoś nie wiesz, albo nie masz doświadczenia, masz powiedzieć, że nie wiesz. Yy, możesz znaleźć dziewczynę, która ma podobne doświadczenie. I to mi dodało takiej siły i sobie myślę, no okej, okay, no to będę podnosić rękę. I jakoś tak się stało, że jak zaczęłam podnosić tą rękę, to bardzo szybko znalazła się pierwsza sponsorowana. Yy, I po prostu, tak jak mi sponsorka powiedziała, ja zaczęłam to przekazywać, nie? pamiętam, przy pierwszej sponsorowanej miałam tak dużo wątpliwości, jeszcze pytań dzwoniłam przed każdym tym spotkaniem ze sponsorowaną do swojej sponsorki czy na pewno wszystko dobrze robię natomiast bardzo szybko się okazało, że ja nie jestem Bogiem i ja nie mam wpływu na to jak ona trzeźwieje, nie? mi się wydawało, że jestem złą ja mam po prostu uczciwe przekazywać to, co dostałam, nie? w Wielkiej Księdze już w drugim rozdziale opowieść Billa jest napisane, mój przyjaciel podkreślał absolutną, na stronie 15. mój przyjaciel podkreślał absolutną konieczność stosowania tych zasad we wszystkich moich poczynaniach, szczególnie konieczna była praca z innymi, taka jaką on wykonywał ze mną. Wiara bez uczynków jest martwa. Yy, I tam dalej jest napisane, że w momencie, kiedy wszystkie inne sposoby zawodziły, nigdy nie zawiodła praca z innym alkoholikiem, nie? I to jest moje doświadczenie. Moim doświadczeniem jest to, i ja dzisiaj naprawdę bardzo jestem wdzięczna za to, że odkąd miałam tą pierwszą sponsorowaną, zawsze były jakieś dziewczyny ze mną. tak? Raz ich było mniej, raz więcej, ale cały czas miałam ten kontakt z nimi um, i jakby przekazywałam ten program, ponieważ moje doświadczenie jest takie, że w momencie kiedy było u mnie bardzo źle i wszystko się waliło, a miałam kilka takich potężnych kryzysów, to znaczy nie miałam takiego kryzysu, że mi się chce pić nie. mi obsesja picia została odebrana bo ja wiem, że gdyby mi się zachciało pić, to ja bym po prostu poszła pić, to picie to jest na samym końcu już, nie? Natomiast były różne, miałam wypadek, rozstanie z moim narzeczonym yy, tak, chwilę byłam bez pracy, było dużo takich sytuacji, z którymi bym sobie nie poradziła i jakoś się tak działo że zawsze wtedy dziewczyny dzwoniły, nie? Ale jakby ten dwunasty krok to absolutnie nie jest tylko sponsorowanie i przekazywanie programu. To jest całość, co ja mogę wnieść do wspólnoty. To jest to, że ja mam być uważna i użyteczna dla drugiego człowieka, nie? W siódmym kroku jest coś takiego jak proszę Boga, żeby odebrał te moje braki i wady, które przeszkadzają mi w byciu użytecznym Tobie, czyli Bogu i innym. Ja mam być w, ca w cały czas w gotowości, nie tylko w AA, nie? Też, ale o tych poczynaniach, we wszystkich poczynaniach i o życiu jakby poza AA powiem za chwilę, mm, bo to AA najpóźniej przychodzi do domu. Natomiast yy, ja po prostu pamiętam, jak mi sponsorka mówiła, mówię, tak się źle czuję, nie mam się czym podzielić na mityngu. Ona mi mówi, nie, Natasza, ty masz iść na miting i nawet jak się czujesz bardzo źle, masz Podnieść rękę i powiedzieć o tym, co zrobiłaś do tej pory, że nie pijesz, bo ty dziś nie pijesz, mimo to, że w twoim życiu dzieje się dużo złych rzeczy. Jak weszły meetingi online, to sponsorka mi mówiła, nie Natasza, ty nie masz sobie gotować obiadu i y, słuchać, bo to nie zadziała. Ty masz się wypowiedzieć, być uważna, zostać po mityngu, zapytać, czy jest ktoś, kto potrzebuje pomocy i ja rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęłam tak do tego podchodzić, to działało, nawet jak miałam poważne kryzysy, czułam się bardzo źle, to zawsze jak są te meetingi online, w których dalej uczestniczę, nie? Z kamerkami, włączyć kamerkę, skupić się na meetingu, uśmiechać się. To nie chodzi o to, żeby oszukiwać, że jak jest źle, to ja mam mówić, że jest super. Nie, ja mam mówić, że jest źle, że jest bardzo dużo ciężkich sytuacji w moim życiu, ale ja dzisiaj nie piję, bo tak naprawdę ja przyszłam do wspólnoty, po to, żeby nie pić. I rzeczywiście, odkąd sięgnęłam i uczciwie zaczęłam robić ten program, ja nie piję i nie mam obsesji picia. To, że to moje życie się porządkuje, to jak gdyby yy, to jest jakby yy, po kolejnie, po prostu to się dzieje, bo jeżeli ja uczciwie zaczęłam robić te sugestie, to są pewne sprawy, z którymi musiałam się też w życiu zmierzyć, nie? I ja zobaczyłam, że ja wcześniej byłam zupełnie oderwana od rzeczywistości, że ja potrzebowałam ulgi, Mm, dlatego piłam, nie? I oczywiście ja muszę te wszystkie kroki stosować, to znaczy ten, ten krok 10-11 to są takie kroki, które ja stosuję na co dzień żeby ten osad, który taki pozostaje, jakieś nieuczciwości jakieś takie rzeczy, które źle, bo ja nie będę idealna, nigdy yy, ja cały czas się wkurzam złoszczę i tak dalej, i tak dalej ale ja mam dążyć do takiej yy, dążyć jakby to jest program duchowy, nie? I ja mam dążyć do tej doskonałości, której nigdy nie osiągnę. I cały czas popełniam błędy. Jak mi to fajnie mówi sponsor mojej sponsorki, mówi, ty masz popełniać błędy, naprawiać je i służyć innym, pomagać innym. nie? I to jest wszystko. I rzeczywiście to jest proste. Tylko dla mnie to jest bardzo skomplikowane. I jakby w tych momentach, w tych kryzysach moich, gdzie w moim życiu pojawiało się takie duże cierpienie, to ja naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że wtedy jakby najwięcej działałam we wspólnocie. Wtedy zrobiłam najwięcej jakichś warsztatów, założyłam grupy, byłam dla drugiego człowieka, bo uwierzyłam i jakby też później było to moje doświadczenie, że praca z innymi, zwłaszcza w tych kryzysach, nigdy nie zawodzi. nie. Ja oczywiście teraz mam taki dość, dość dobry okres w moim życiu. Miesiąc temu wzięłam ślub mam 40 lat, i, i, a czuję się jakbym dopiero wkraczała w to dorosłe życie, ponieważ zupełnie, zobaczyłam na programie, że jestem zupełnie niedojrzała emocjonalnie, nie? I czuję się naprawdę, mimo to, że za miesiąc kończę, za miesiąc, za dwa tygodnie kończę 40 lat, to ja się przyznałam do tego, że jestem w niektórych sytuacjach jak dziecko, nie? Bardzo wierzę w to, co często się mówi, że ja przestałam jakby w momencie, ja się przestałam emocjonalnie w ogóle rozwijać w momencie, jak miałam te kilkanaście lat i sięgnęłam po alkohol. Natomiast ja dzisiaj to akceptuję, nie. Ja dzisiaj wiem, yy, że taka jestem, nie, natomiast to, że ja mam sponsorowane, że mogę sponsorować, że mam do tego dwunastego kroku dodałabym jeszcze służbę, nie, odkąd jestem we wspólnocie, każdą, jak mi sponsorka powiedziała, idź na tą grupę, tam kogoś potrzebują, zaczynałam od otwierania drzwi na takim kobiecym mityngu w Krakowie, i od tej pory miałam służbę, jakby staram się w tej, tak jakby służyć, tak jak się mówi, nie? Najpierw w swojej grupie, teraz mam służbę na, e, miałam służbę na intergrupie, teraz e, jakby zostałam takim delegatem w regionie, jakby po kolei, żeby przechodzić te służby, nie? Czyli w nich jakby wzrastać w służbach, ale tak naprawdę w AA jest obrócona ta piramida, czyli im idę dalej, tym jestem, y, tym jestem niżej w służbach. Yy, dlatego, że najważniejszy w naszej wspólnocie jest alkoholik, który wciąż jeszcze cierpi, nie? I jak idę dalej w tych, wzrastam w służbach, to znaczy tylko dlatego, że troszeczkę mam więcej doświadczenia, nie? I bardzo mocno w to wierzę, że te służby też ratują mi życie, nie? Po prostu mm, ja mam być dla wspólnoty, ja mam być dla drugiego alkoholika i przez początkowe lata mojego trzeźwienia, zwłaszcza przez te trzy pierwsze lata, bardzo, bardzo dużo i mocno działałam. Oczywiście mam sponsorkę i bywały takie momenty, że ja mówię, Boże, Asiu, mój syn jest chory, a ja nie mogę otworzyć mitingu. Ja się mi przypominała, ponieważ jestem alkoholiczką i jakby żyję w tych skrajnościach, że ja jestem też matką, nie. Tylko że ja dzisiaj wiem, że ja nie potrafię być dobrą matką dla mojego syna, jeżeli odpuszczę pewne rzeczy we Wspólnocie, tak? Bo ja. Yy, potrzebuję jakby wyjść z swojej głowy, złapać ten dystans i to mi pomaga, to mi, to jakby w tym mi pomaga ta praca z innymi alkoholikami. Natomiast rzeczywiście nie ukrywam, że teraz troszeczkę, jakby ja cały czas działam, cały czas mam służbę, natomiast pamiętam miesiąc temu, dwa miesiące temu, jak mieliśmy spotkanie tutaj w Krakowie naszej intergrupy i mój syn miał zawody, nie? I ja dawniej po prostu bym była, bo ja muszę być. Nie, ja pojechałam na intergrupę, Zdałam jakby to, co miałam tam powiedzieć i mówię, przepraszam, ale muszę wyjść, bo mój syn ma ważne zawody, nie? I jak gdyby dzisiaj też wiem, ja robię ten program i robię to wszystko po to, żeby jakby wracać do życia, tak? Żeby jakby być użyteczną osobą też dla mojej rodziny. Dzisiaj już też dla mojego męża, dla mojego syna przede wszystkim, ale też dla mojego rodzeństwa, dla mojej babci, dla moich rodziców, dla moich przyjaciół, nie? I też się uczę tego balansu cały czas, ponieważ bardzo często miałam takie skrajności, nie? że tylko AA, że na przykład nie chciałam się z moim synem uczyć matematyki albo czegoś, więc po prostu mówiłam jego tacie, że ja mam takie ważne sprawy. Dzisiaj też ta uczciwość przyszła nie, i ja wiem, że jeżeli są sytuacje, gdzie muszę być, też mój syn ma dzisiaj 13 lat, więc z nim rozmawiam. I po prostu mówię mu, synku: No teraz jest na przykład, bo nie ja wyszłam ponownie, jakby wyszłam za mąż i nie żyjemy już z jego tatą, ale dzisiaj się przyjaźnimy i wspólnie go wychowujemy. I jak syn jest ze mną, a ja na przykład mam spotkanie ze sponsorowaną, to też mojemu synowi mówię: Synku, teraz jesteśmy razem, tutaj robimy to, i ja później muszę, nie będziemy mieć godzinkę, dwie, bo jestem ze sponsorowaną, a potem wracam do ciebie, żeby on się czuł bezpiecznie, tak. Żeby nie było tak, jak robiłam po pierwszej terapii, że mówiłam, ja muszę chodzić na mitingi, robić wszystko, a wy tu po prostu, bo inaczej pójdę pić. Nie, ja nie mogę terroryzować moich bliskich. Nie, To jest moje trzeźwienie yy, i to ja mam problem, to nie jest ich problem. Oni już dość się ze mną nie nacierpieli w momencie, kiedy ja piłam i to nie chodzi nawet o momenty, kiedy byłam nawalona, tylko chodzi o momenty, kiedy ja nie piłam, bo bo problem mój polega na tym, kiedy ja przestaję pić, tak? Jestem wkurzona, chcę, żeby wszyscy robili to, co ja. Jestem zdenerwowana i w tym mi program pomaga. I w tym mi pomaga praca ze sponsorowanymi, że ja potem mogę wrócić do domu, czy być w domu i być użyteczna też dla moich bliskich. Ten program najpóźniej przychodzi do domu i jakby czasem mi jest dużo łatwiej mm, pewne rzeczy, nie wiem, zaakceptować we wspólnocie, w moich sponsorowanych, a jakby w rodzinie nie. Natomiast ja mam po prostu to robić i ta praktyka powoduje, że nagle patrzę i w moim domu też się coś zaczyna zmieniać, nie? Bo ja mam to stosować we wszystkich moich poczynaniach. Fajnie kiedyś mój przyjaciel powiedział, że ta uczciwość przychodzi. Jeżeli ja robię we wspólnocie pewne rzeczy, a w domu nie będę ich stosować, to mnie w pewnym momencie trafi szlak, bo ja czuję w środku, że jestem nieuczciwa. I rzeczywiście do domu to przyszło wolniej, ale też przyszło i przychodzi. I zdarza się, że wpadnę jeszcze we wkurzenie. Zdarza się, że zaczynam wszystkim mówić, co mają robić. Jestem Tylko dzisiaj to nie trwa cały czas. Tylko dzisiaj ja widzę po chwili, mówię, kurde, Natasza, zatrzymaj się. Co ty robisz, nie? Ale to nie wiedza, tylko to doświadczenie, bo sama wiedza mi nie wystarczy. Ja miałam ogrom wiedzy po terapiach. Ja miałam, pracowałam w, w, w, w jakby ośrodku terapii też przez dwa lata, więc miałam na co dzień kontakt z terapeutami, z alkoholikami i nie zrozumcie mnie źle, to wszystko w moim życiu było po coś, tak? Tylko ja jestem w AA i dzielę się doświadczeniem, które dostałam w AA. A prawda jest taka, że ja mm, odkąd jestem w AA i robię to wszystko, nie piję, nie? I fajnie ktoś powiedział kiedyś też na jakiejś speakerce, że jeżeli ja postawiłam dobrze pierwsze 11 kroków, to ja po prostu wiem, że ja muszę ten dwunasty krok realizować, nie? bo program ma 12 kroków, a nie 11. Więc ja nie mogę powiedzieć, że zro... w ogóle nie mam czegoś takiego, że zrobiłam program. I teraz nie, ja muszę cały czas być w tym 12 kroku. Te wcześniejsze kroki są po to, żebym ja była w dobrej kondycji, żebym ja była uczciwie, mogła pomagać innym, tak? I jak gdyby ten 12 krok jest dla mnie esencją programu. To jest... Yy... Słyszałam, zanim sponsorowałam, że największy rozwój daje Krok 12. Tak, taka jest prawda. Dla mnie to jest taka prawda, że mm, Krok 12 dał mi najwięcej, największy rozwój e, i cały czas daje, bo dziewczyny cały czas przychodzą. Odchodzą, przychodzą. E, cały czas jest jakaś dziewczyna, z którą aktualnie czytam. Nie miałam czegoś takiego, że mam sponsorowane, jakby one już przerobiły, postawiłyśmy te kroki. Cały czas mam kogoś świeżego. Jeżeli nie mam takiej osoby to próbuję się troszeczkę bardziej udzielać, żeby taką osobę mieć, nie? Bo to jest cały czas, ja jestem cały czas alkoholiczką i ja zapominam, że jestem alkoholiczką, a jeżeli ja robię te rzeczy i stosuję ten program i przekazuję ten program przede wszystkim, to ja cały czas jestem w tym działaniu, nie? I tak jak mówię, na początku tego było bardzo, bardzo dużo. Teraz nie tyle, że jest mniej, bo jakby jest ta systematyczność i dyscyplina, ale po pięciu latach doszłam do takiego momentu w swoim życiu, gdzie tak jak mówiłam właśnie, wziąłam ślub miesiąc temu wszystkie te relacje z przeszłości mam powyczyszczane, nie? mam bardzo dobre relacje z ojcem mojego dziecka, mogę powiedzieć, że się przyjaźnimy on zna mojego męża mój syn przede wszystkim się mnie nie boi nie boi się mi powiedzieć, że coś się wydarzyło, że sobie z czymś nie radzi bardzo dużo rozmawiamy i jakby mogę powiedzieć, że y, jestem szczęśliwa, nie? I to jest coś tak niesamowitego, ponieważ całe życie miałam jakiś brak w duszy. Całe życie czegoś tu w środku mi brakowało, nie? A teraz tego nie ma. Ja ostatnio się, słuchajcie, popłakami wzruszyłam, że wszystko jest po prostu, oczywiście mam mnóstwo różnych problemów. Zawsze, zawsze można coś powiedzieć yy, takiego, gdzie mój mąż też jakby jest szeźwiejącym alkoholikiem. Yy, też mamy trochę z tego starego życia długów, które trzeba spłacać. Yy, i jakby, jak patrzę na to, to mogłabym się dawniej, nie? Mogłabym się przyczepiać do pewnych rzeczy, mówić, Boże, już tak trzeźwie, ja tu ciągle jakieś problemy, natomiast nie. Ja wiem, że dokładnie jest wszystko tak, jak ma być, nie? I to mi daje właśnie, już będę kończyć powoli, to mi daje to, że ja realizuję ten dwunasty krok, czyli cały czas jestem w tym działaniu. Nie robię już tego tak szalenie, jak na początku, bo ktoś kiedyś zapytał, czy można się jakby uzależnić od wspólnoty, nie? Ja zawsze mówię tak, że ja był taki moment w moim życiu, że ja potrzebowałam bardzo, bardzo dużo mitingów i byłam na nich i wiem, że wtedy byłam mniej dla rodziny. Natomiast program mi dał to, że ja odzyskałam ten zdrowy rozsądek, nie? I wpadam w czasem, czasem w takie lekkie szaleństwa. Natomiast jak robię to, to jest taka ochrona, ja uważam, że to jest ta ochrona od siły wyższej, że ja po prostu nie pójdę pić, nie? I jeżeli coś się dzieje, to dzisiaj jest tak, że ja nie próbuję siadać i tego na siłę rozwiązywać, jak jestem w tym szaleństwie. Tylko pierwsze, co robię, to właśnie dzwonię do innej alkoholiczki i pytam się, cześć, co u ciebie słychać? Żeby się odpieprzyć, przepraszam za wyrażenie, od swojej głowy, nie? I to mi daje program. Ale też, tak jak mówiłam już, robię ten program po to, żeby być dla moich bliskich. I dzisiaj mam ten balans w życiu, nie? Mam ten balans w życiu, dlatego że nie wiem, jakoś się to tak ułożyło, że mam czas i na pracę, i na sponsorowane, i na moje służby. Ja jestem koordynatorem zespołu jakby informacji publicznej, więc też tej pracy w AA jest trochę. Nie, że organizuję dla, jakby dla specjalistów, dla naszych przyjaciół takie różne spotkania. Mam ciągły kontakt z osobami też spoza AA, które chcą poznać naszą wspólnotę. Jeżdżę na takie spotkania informacyjne sponsoruję, czytam, chodzę na mitingi, mam swoją domową grupę. Także mam czas dla mojego syna, mam czas, żeby się z nim uczyć, mam czas dla mojego męża. I jakoś to, kiedy ja przestałam tym kierować, ja po prostu zaczęłam robić swoje, to to się wszystko układa, nie? Dzisiaj też nie boję się nie odebrać czasem telefonu. Bo czasem jest tak, że po prostu nie odbieram. Z moimi sponsorowanymi mam umówione, że jak jest coś, co jest pilne, to po prostu piszą i wtedy wiem, że mamy jak najszybciej oddzwonić. Ale nie jestem też więźniem telefonu, nie? Dziewczyny też wiedzą, że jak nie odbiorę, to mogę dzwonić do kogoś innego. Natomiast jestem z każdą sponsorowaną w takim regularnym raz w tygodniu rozmawiamy kontakcie, nie? Chyba, że któraś z dziewczyn jest na, na tej przysłowiowej czegliście, no to wtedy z nią rozmawiam codziennie rozmawiam ze swoją sponsorką też raz w tygodniu, nawet jak się nic nie dzieje, to staram się z moją sponsorką rozmawiać, żeby po prostu, no czasem mi się wydaje, że się nic nie dzieje, a, a jednak się okazuje, że, e, że coś tam jest, nie? Bo ten osad się cały czas zbiera i ja mam na bieżąco jakby to, ja mam na bieżąco to jakby czy, czyścić, tak? Mm. Okej, okay. czy słychać mnie? Bo coś mi się wyłączyło. A, okej, okay, dobra, sorry, bo coś mi się... No i jakby, ja chyba tyle, słuchajcie. E, w każdym razie, jeżeli ktoś z was miałby jakieś pytania, to ja po prostu zostaję oczywiście do końca meetingu, chętnie też posłucham waszego doświadczenia. E, no, a, a chyba jeżeli chodzi o to do, doświadczenie dwunastego kroku, no to tyle. Także dzięki, wyciszam się i słucham teraz Was. Dziękuję, że mogłam się podzielić.